Pamiętasz, w małej cudówce, ja młody, godny życia! Na głowę po połówce, ty i ja, nasz pierwszy raz, męski to na I śmiałem, przypuszczasz, nawet, że coś z tego będzie! Na dłuższą metę przecież brał cię tam wielu! Sypałaś się, ja mówię, że yes. mówmy o bordelu! Tu, tu później sporadycznie odnawiałem z tobą kontakt i męczyło życie! Stawiałaś mi na nogach, Nie. Miłem konsekwencji nadwyrężonego zdrowia, jeba na utopia, robi jedna stopa, w końcu zapominam, wiesz o naszych wspólnych lotach, ustawka na blower, chata, poranek, swoboda, ziomek twoim towarzystwie wija się do mnie na lokal, na strzech i sama wiadomo będziesz brana, jest laila Niczym, oka nocha bana, szkoło skrętnia na koleno. Zmiana. Znów będziemy razem, drugi raz to uświadamia wjewanej w toprzyczny związek, na twój temat palejana Japana kagan, ta Wykańczają związki, wiesz dokładnie jak ten Anioły ciemności trzymają nad nim warte. Pozorniej ku niebu znoszą następnie na Oddane im życie, wprowadzą brutalnie Zniszczona mentalnie dusza powoli umiera Na kolanach Boga prosisz o od zera ty dopada twoga, on nie słucha teraz On, on Słyszałem o tobie wiele, a długo nie próbowałem Widziałem jak inni to robią i łukiem omijałem Kosztowali ciebie jak najdroższą z barku łychę. Po spotkaniu z tobą każdy z nich miał ogromną siłę Były takie dni, biegłem melanżowym cugiem I wtedy do mnie przyszłaś, kiedy przechylałem budę Wiedziałem co jest grane, wiedziałem co mam robić Nie jeden, żeby mieć cię więcej, dałbyś się pobić Wmęczone dusze swoją mocą lubisz robić Ja ciebie kiedy obok mam nie wiem kiedy skończyć Nie traktujecie jak dziwkę, traktujecie złową Na drugi dzień jakby rany posypane solą Jedni rolują banknot, inni bezpośrednio wolą Kiedy ciało me upada, tyśla niego ostoją Pełno tego syfu na tym naszym świecie Co zrobiłeś wczoraj, twoją przyszłość pewnie pleci Narkotyki nie niosą nigdy happy endu Kiedyś na pewno skończę, wrzucę worek do klozetu Teraz nie mam czasu, bo znów coś ciebie przyniósł Zadawanie z tobą się to Żaden wielki tytuł, nie jeden się wystraszył w porę, dał dyla, bo powiedzmy prawdę, nie jednego też zabiłaś. I taki jak ten związek nie ma powodzenia, bo jak to kurwa jest, kiedy z chemią łączycie chemia. Zbytęczają związki, wiesz dokładnie jak ten, a i ciemności trzymają nad nim patę. Pozornie ku niebu, znoszą następnie na parter, Oddane im życie, wprowadzą brutalnie Zniszczona mentalnie, dusza powoli umiera Na kolanach Boga prosisz o szansę od zera Gdy dopada twoga, on mnie słucha teraz On, on, on mnie słucha teraz Wykręczają związki, wiesz dokładnie jak ten Anioły ciemności trzymają nad nim wartę. Pozorniej ku niebu, znoszą następnie na parter, Oddane im życie, wprowadzą brutalnie Zniszczona medalnie, dusza powoli umiera Na kolanach Boga prosi, o szansę od zera Gdy dopada twoga, on nie słucha teraz On, on, on nie słucha teraz